Ludobójczy terror. Wypędzenie palestyńczyków poprzedzone zachęcającymi, w cudzysłowie zachęcającymi, rzeziami mieszkańców dziesiątków osiedli zamknęło się liczbą 700-800 tysięcy osób. Pozostałych poddano systematycznej i systemowej eksterminacji obliczonej na powolne wyniszczenie. Nawet w opracowaniu Banku Światowego Terroryzmu Finansowego Mówi się o katastrofie humanitarnej na terenach okupowanych. Cytat. W latach 1999-2002 PKB i DNB, dochód narodowy brutto, na głowę mieszkańców zmniejszyły się odpowiednio o 40 i 45%. Bezrobocie sięgnęło 40 i 60%. Ludność żyje na poziomie 2,10 dolary dziennie. Konsumpcja żywności spadła o 25%. Od 1998 roku, a silne niedożywienie w gazie osiągnęło poziom 13,3%, co będzie miało długofalowe konsekwencje dla zdrowia i rozwoju społeczności palestyńskiej. Celem tej rasistowskiej polityki Izraela nie była i nie jest chęć osiągnięcia korzyści poprzez wyzysk gospodarczy ludności palestyńskiej, tylko wyzucie jej z ziemi. Świadomie przy użyciu przemocy hazarscy najeźdźcy wywłaszczali palestyńczyków z ich ziemi, wody, pracy. Trzech podstawowych warunków przetrwania w tym monstrualnym getcie. Zwłaszcza wody, która jest tam dobrodziejstwem życiodajnym w znaczeniu dosłownym. Bezpośrednie zasoby są ograniczone, a ogromną jej większość rekwirują Żydzi. Norman Filkenstein powołuje się tu na ustalenie Sary Roy, absolwentki Harvardu, ekonomistki-badaczki z Centrum Studiów Środkowo-Wschodnich. Dowodzi ona, że straszliwy regres gospodarczy z zony palestyńskiej wynika z zawłaszczenia przez Żydów terytoriów okupowanych w tym wody i ziemi, na potrzeby żydowskiego osadnictwa. Cytat. Ponieważ ograbia on rdzenną ludność z najważniejszych zasobów gospodarczych, ziemi, wody i pracy, jak również z wewnętrznych możliwości wykorzystywania tych zasobów. Kryminalizacja polityki Izraela ograniczająca Palestyńczykom dostęp do wody ma szczególnie fatalne skutki dla rolnictwa, które jest największym konsumentem wody. Oto porównawcze liczby podane przez Sarę Roy, a cytowane przez Normana Finkensteina. Roczne spożycie wody per capita oscyluje wokół 2400 metrów kwadratowych. w nawiasie od autora znak zapytania i tekst raczej sześciennych. W przypadku osadników żydowskich i 140 metrów w przypadku Palestyńczyków zamieszkujących Gazę. Co daje stosunek 6 do 1. Co więcej, izraelscy okupanci skonfiskowanych bezprawnie ponad 50% ziemi w strefie gazy, jedną czwartą powierzchni tej ziemi przyznaną osadnikom żydowskim, których według Izraelskiego Głównego Urzędu Statystycznego żyje tam 7500, co stanowi 0,6% ogólnej liczby mieszkańców strefy. Milion trzysta tysięcy. Podobny terror wodny, raczej horror w nawiasie, najeźdźcy hazarscy stosują na całych terenach okupowanych. Cytat. Izrael i terytoria zaopatrywane są w wodę z dwóch źródeł. Górskich warstw wodonośnych oraz do dorzecza Jordanu. Izrael wykorzystuje 79% wody z zasobów górskich, w nawiasie dla 0,6% całej populacji w strefie gazy. Palestyńczykom pozostaje zaledwie 21%. Jeśli chodzi o wodę z dorzecza Jordanu, palestyńczycy nie dostają z niej nawet kropli. Całość idzie na zaspokojenie potrzeb izraelskich. Palestyńczycy nie korzystają z praw do swojej części zasobów. Z biegiem czasu podział tych zasobów przybrał formę nader niesprawiedliwą. W nawiasie nader? Co znaczy nader? W przypadku Izraelczyków Roczne spożycie wody per capita na potrzeby domowe, miejskie i przemysłowe wynosi 128 metrów sześciennych na osobę. W przypadku Palestyńczyków na zachodnim brzegu jest to tylko 26 metrów sześciennych, co daje stosunek 5 do 1. Bichelem charakteryzuje tę sytuację następująco. Cytat. Kilka miast na zachodnim brzegu zmuszonych jest, zwłaszcza latem, dysponować skromnymi zasobami wody w oparciu o plany rotacyjne. Wedle tych planów mieszkańcy poszczególnych obszarów miasta mają dostęp do wody tylko kilka godzin dziennie. W rzeczywistości zużycie wody przez niespełna 5 tysięcy żydowskich osadników w Dolinie Jordanu odpowiada 75% ilości, którą na cele domowe i komunalne wykorzystują całe 2 miliony palestyńskich mieszkańców zachodniego brzegu. Z odnośnika dowiadujemy się, że jest to raport z 2002 roku. I dalej. W miarodajnym studium Byczelem na temat izraelskiej, w nawiasie hazarskiej polityki osiedleńczej na zachodnim brzegu, ujawniło, iż Izrael bezprawnie skonfiskował blisko połowę zachodniego brzegu z włączeniem wschodniej Jerozolimy. Przyznając ponad 40% zachodniego brzegu, 200 tysiącom nielegalnych żydowskich osadników, stanowiących niespełna 10% ogółu ludności zamieszkującej te tereny. Na terytoriach okupowanych Izrael powołał do życia reżim oparty na dyskryminacji, stosując na jednym terenie dwa odrębne systemy prawne i uzależniając prawa jednostki od jej narodowości. Jest to jedyny tego rodzaju reżim na świecie, przypominający niesławne reżimy przeszłości, w rodzaju apartheidu w RPA. Jak apartheid hazarski w Izraelu reaguje na tę zmasowaną, ciągłą, trwającą przez cztery dziesięciolecia krytykę tzw. opinii międzynarodowej, zwłaszcza prestiżowych organizacji niosących na swych sztandarach szczytne hasła wolności, równości praw człowieka. Sam reżim nie odpowiada wprost na zmasowane oburzenie społeczności międzynarodowej natomiast czołowi-krzyżowcy sjonizmu mają jedną stałą odpowiedź. Grzmią o nieśmiertelnym antysemityzmie. Badacz Benny Morris nie wdaje się w ideologiczne łamańce i stawia problem w relacji barbarzyństwa i cywilizacji. Stawia paralele między eksterminacją tubylców na kontynencie amerykańskim przez europejskich konkwistadorów, Podobnie ocenia najazd na Palestynę wyjątkowo jadowity hazard Derszowicz. Obaj idą za opcją Nistona Churchilla, który przed tak zwaną komisją Pira powiedział w 1935 roku, że lokalna ludność nie miała do Palestyny więcej praw niż, uwaga, pies ogrodnika do ogrodu, choćby pies ten przeleżał w tym ogrodzie szmat czasu. Indianie amerykańscy przeżyli kilka tysięcy lat, zanim ich odkryli biali. Hazarzy rosyjscy odkryli z podobnym skutkiem Indian palestyńskich. Polakom kojarzy się to całkiem swojsko. Dla przedstawicieli wyższej cywilizacji w postaci cywilizacji brytyjskiej i niemieckiej także byliśmy psami ogrodnika i niczym więcej co Churchill udowodnił, godząc się na oddanie sowieckim Hazarom połowy przedwojennej Polski. Churchill mówił na komisji Pira, że rasa żydowska jest silniejsza, jakościowo wyższa, w każdym razie pełniejsza światowej mądrości, by ująć to w ten sposób przyszła i zajęła właściwe sobie miejsce. Zmasowane potępienia Hazarzy Izraelscy odpierają, jak się rzekło, uniwersalnym antysemityzmem. To piętnowanie antysemityzmu przez hazarskie lobby na czele z B'Night Bridge posiada trzy cechy, jak zauważa Finkenstein. Przesadę, rozmijanie się z prawdą elementarnych faktów, klasyfikowanie polityki Izraela jako przejaw antysemityzmu. Co do pacyfikowania krytycznych autorów, Finkenstein, sam potępiony przez nich za prawdę stwierdza, cytat, gdy ktoś cytuje książkę zawierającą jakieś kompletne bzdury, z reguły są pytania. Gdzie wykłada autor? Kto wydał książkę? Albo kto ją polecał? Jakie otrzymała recenzje? Czyli zamiast ad meritum pytają w domyśle, co za antysemickie wydawnictwo, gdzie wykłada autor, bo jak na Harvardzie, jak Dershowitz, to jest antysemickim śmieciem. Tego było im jednak mało. W latach 80. rasiści z ADL wynaleźli nowy antysemityzm, w przeciwieństwie do antysemityzmu, który rzekomo zabił 6 milionów Żydów, rzekomo w nawiasie. Przywódcy ADL Arnold Forrester i Benjamin Epstein opublikowali w Klan Gorze podniebnych pochwał pracę pod takim właśnie tytułem. Nowy antysemityzm Dziesięć lat później inny lider ADL, Nathan Perlmutter i jego żona wydali prawdziwy antysemityzm w Ameryce. Dowodząc, zresztą nie po raz pierwszy, iż Amerykę zalewa fala nowego antysemityzmu. Perlmutter krytykował nawet Washington Post i New York Times za miękką linię w stosunku do antysemityzmu i opieszałość w jego zwalczaniu. Phyllis Chessler w The New Antisemitism stwierdzał, że Izrael na dobre stał się już Żydem świata. To też Izrael wyłania się jako zbiorowy Żyd wśród narodów. Taką samą figurą stylistyczną posłużył się Mortimer Zuckerman w The New Antisemitism. Podobnie dowodzili Irwin Kotler i Gabriel Sonfeld. Zabieg był prosty. Izrael stał się zbiorową ofiarą antysemityzmu, tego nowego, współczesnego. Abraham Foxman, ówczesny po permuterze szef ADL, historycznie wrzeszczał, że cytat, już wkrótce zagrożone będzie zwyczajne przetrwanie ludu żydowskiego. Tymczasem lud żydowski miał się w hazarskim państwie całkiem dobrze. Natomiast całkiem realnie był i pozostał zagrożony lud palestyński. Najlepszą bronią jest atak i poprzedzające go zasłony dymne. Z pola widzenia zniknął los palestyńczyków wywłaszczonych przez Izraelczyków i bezlitośnie niszczonych. Norman Filkenstein nazywa tę polityką paranoją. Stwierdza, że nadrzędnym celem nowego antysemityzmu było wywołanie histerii wokół tego nowego antysemityzmu. Podobnie jak obecnie wojny z terroryzmem bo narastający ruch oburzenia i sprzeciwu wobec amerykańskiej wojny prewencyjnej z Izraelem został okrzyknięty rodzajem antysemityzmu, który miał dawno temu wymrzeć na Zachodzie. A co do opisywanych tu tortur na Palestyńczykach, niemiecki Żyd Michael Wolfson, profesor Uniwersytetu Niemieckich Sił Zbrojnych, powiedział w niemieckiej telewizji, cytat, Uważam tortury, czy groźbę tortur, za uprawniony środek walki z terroryzmem. Tak właśnie uważam. Tak oto historia zatoczyła krwawe koło. Powróciła do tortur gestapo i NKWD na Łubiance i w powojennych kazamatach NKWD-UB w resztówce Polski Bermanów, Fejginów, Romkowskich, radkiewiczów. Tortury na Palestyńczykach w Izraelu są dopuszczalne, ponieważ jest to sposób walki z antysemityzmem. Od co? Francuski handlarz holokaustem. Handlarz holokaustem w cudzysłowie. Alain Finkelkraut potępia używanie takich terminów jak obława, obozy internowania czy wieżyczki strażnicze w opisach terroru armii izraelskiej. Dlaczego? Ponieważ nasuwają one skojarzenia z nazizmem, Zdarzają się jednak politycy jakby zwolnieni z ataków za ich apologetykę faszyzmu czy nazizmu. Do takich należał Silvio Berlusconi, premier Włoch. Publicznie wybielał reżim Mussolini'ego, który wprowadził antysemickie ustawy rasowe. Berlusconi nie został za to okrzyknięty ani antysemitą, ani faszystą, ani nawet nazistą czy rasistą. Mało tego, ADL przyznała Berlusconiemu tytuł uwaga, w cudzysłowie będzie, wybitnego męża stanu. Dlaczego? Za co? ADL odpowiedziała w swoim uzasadnieniu przyznania mu tej nagrody. Cytat. Ten człowiek jest jedynym czystym głosem poparcia i zrozumienia dla Izraela, wyjaśniał Foxman. Miał odwagę powiedzieć, że antysyjonizm i antysemityzm to jedno. Koniec cytatu. Dodajmy obiektywnie, iż trzech żydowskich noblistów z ekonomii – Franco Modigliani, Paul Samuelson i Robert Solow – zaprotestowało przeciwko nagrodzeniu Berlusconiego, stwierdzając, że decyzja była zła dla Żydów, zła dla Włoch, zła dla Stanów Zjednoczonych, a nawet zła dla Izraela. Filkenstein podaje jeszcze inny przykład żydowskiej paranoi. Wkrótce po Berlusconim przedstawiciele hazarskiego rządu w Palestynie z wielką celebrą podejmowali Gianfranco Finiego, przywódcę włoskiej partii neofaszystowskiego Sojuszu Narodowego. Fini, który okrzyknął Mussoliniego największym politykiem XX wieku, został zaproszony do Izraela, ponieważ, cytat: Jerozolima życzliwie spogląda na jego niezachwiane poparcie dla polityki Sharona zwłaszcza za jego przemówienie podczas spotkania w Nightbridge w Mediolanie, kiedy to pozytywnie wypowiedział się o budowie muru rozdzielającego. I znów trzeba oddać sprawiedliwość uczciwemu Żydowi, który wyłamał się z chóru i głośno fałszował. To Yossi Sari z izraelskiej partii Merec, który określił Finiego jako faszystowskiego gada, a na dokładkę były izraelski minister sprawiedliwości, Josip Bielin potępił wizytę Finiego w Izraelu jako hańbę dla Izraela. Inni uczciwi Hazarzy z Izraela nazywają próby obrony terroru wobec Palestyńczyków polityczną schizofrenią. Pośród takich harców hazarskich skorpionów w Izraelu rozstajemy się z wątkiem nowego antysemityzmu. Przechodzimy do starego, uniwersalnego antysemityzmu bowiem już od dawna stał się on maczugą Holokaustu, religią Holokaustu. Jednak nawet w Izraelu, wśród hazarskich fanatyków, co jakiś czas ujawniali się Żydzi rozsądni, obiektywni. Oto list skierowany do hazarskich okupantów Polski powojennej, ostrzegający ich hazarskich pobratyńców, aby ich zbrodnie popełniane na Polakach nie okazały się przekleństwem dla ocalonych z Holokaustu. Obecnie mamy 2012 rok, mija 66 lat od czasu zredagowania tego ich memento. List Żydów Izraela do Żydów w Polsce, listopad 1946. Możliwe, że racją stanu narodu żydowskiego jest oprzeć się o komunizm i ZSRR w dążeniu do uzyskania własnej państwowości. Godzimy się na to. Ale niechże Żydzi pilnie przestrzegają, aby właśnie dla tej swojej racji stanu, tak mocno propagandowej, nie robić czegoś, co mogłoby przyczynić się do zasadniczego zaszachowania i osłabienia Polski na arenie międzynarodowej. Znana była życzliwość narodu polskiego, zwłaszcza chłopów, dla ciężko doświadczonego narodu żydowskiego w czasie podboju Polski przez Hitlera. Na tym fundamencie należy się oprzeć i teraz, przy pełnym zrozumieniu obustronnych korzyści i nawiązać należy jak najbliższy stosunek między ludnością żydowską a polską. Nie możemy jednak oprzeć się wrażeniu że rządzące dziś w Polsce komunistyczne sfery żydowskie nie nauczyły się niczego od czasu rewolucji carskiej. Nie nauczyły się wielkiej i bardzo praktycznej prawdy, że do szczęścia i niepodległości własnego narodu nie można zdążać przez nieszczęście i niewolę drugiego narodu. Żydzi rządzący w Polsce, a należący do partii komunistycznej myślą o sobie, a nie o ludności żydowskiej w Polsce, i dlatego powiązali się z tymi obcymi członkami, którym zależy na tym, aby Polska pozostała krajem małym, słabym i bezwolnym narzędziem w ich ręku. Niech nad tym postępowaniem komunistycznej żydowskiej góry w Polsce zastanowią się prawdziwi żydowscy patrioci. W świecie zbierają się chmury, zwiastujące jeszcze jedną burzę wojenną. Od Żydów, będących w Niemczech, i od powracających z Rosji otrzymujemy relacje, z których wynika, że w Niemczech antysemityzm źle ukrywany wzrósł jeszcze, natomiast zaszczepiony przez hitlerowców w Rosji ożył i narasta. Może przyjść zawierucha i zamieszanie w Europie i Żydzi będą tak przyparci do muru, że nie znajdą innego wyjścia, jak szukać schronienia w Polsce u Polaków. Wtedy może być za późno. 120 podpisów Żydów Archiwum Delegatury WIN, dział drugi A. Koniec rozdziału piątego. Rozdział szósty jest zatytułowany pytaniem. Świat bez Izraela?